Wow, jestem pod niesamowitym wrażeniem tego wprowadzenia i tej bojaźni Bożej, którą teraz odczułem w sercu. Czy odczuwacie to? Bojaźń Bożą dla Słowa. Niesamowite. Jesteście ludźmi rozkochanymi w Słowie Bożym i to czuć. To, co odczuwamy z żoną w czasie uwielbienia, to niesamowity głód Słowa Bożego na tym miejscu. A to może uczynić tylko Duch Święty, który jest tutaj obecny. Bóg jest tutaj obecny i On jest niesamowicie dobry. Wow. To jest, słyszę to dwa razy w tygodniu na nabożeństwach, że Bóg jest dobry i wiecie, i za każdym razem jak to słyszę, to chcę być podekscytowany. Nie chcę, żeby mi to spowszedniało, to, że On jest dobry. Amen? Zgodzicie się z tym? Pomyślałem sobie niedawno, że jeżeli przyzwyczaję się i spowszednieje mi to, że Jezus mnie zbawił, to tak na dobrą sprawę nic już nie będziemy w stanie ruszyć, jeżeli to mi spowszednieje. Wierzę, że Duch Święty wkłada głód Bożego Słowa, aby właśnie pilnować naszych serc, aby pielęgnować te serca. Wczoraj wieczorem, kiedy modliliśmy się u nas w domu, jest dzisiaj głosi w Janowicach, skąd też pozdrowienia przywożę od tego bratniego zboru, który jest za siedmioma górami, za siedmioma lasami, nie jest bajką, ale jest tam pięknie jak w bajce. Zapraszam, jeżeli chcielibyście wypocząć do nas, jeżeli byście chcieli przyjechać na, na kurację odwykową, to też zapraszam. Czujcie się w tym wszystkim wolni tak, z jakimkolwiek problemem. I wczoraj wieczorem, kiedy modliliśmy się razem, ten przyjaciel mówi do mnie, wiesz co Jarek, widzę Cię, kiedy głosisz jutro w Kamiennej Górze i kiedy się ziarno, kiedy rozdajesz chleb. Pomyślałem sobie, wow, dla mnie to bardzo piękny obraz. Teraz, kiedy w czasie uwielbienia modliliśmy się, moja żona do mnie mówi, że niesamowity głód słowa czuję w sercach ludzi. To przyciąganie niesamowite, pragnienie słuchania Bożego Słowa. Jezus karmił głodnych, karmił ich chlebem, ale karmił ich słowem. Ten niebiański pokarm jest dzisiaj, Bóg ma zastawiony stół. Drodzy, chciałbym dzisiaj mówić o kształtowaniu chrześcijańskiego charakteru i jest to temat, powiem wam, bardzo szeroki, głęboki i trudny. Ale myślę sobie tak, że jeżeli chodzi o chrześcijański charakter, to przede wszystkim musimy do tego zrobić bardzo dobry wstęp i nie wiem, czy na wstępie dzisiaj nie zakończę. Bóg powołał nas do tego, abyśmy stawali się podobni do obrazu Jego Syna. Na dowód tego możemy przeczytać list do Rzymian, 8 rozdział, dwudziesty wiersz. Czytamy tam, że tych bowiem, których wcześniej znał w przeszłości z tamtej strony, powołał do tego, aby stawali się podobni. Jest jakiś wzór, jest ten dla nas taki, można by powiedzieć, trochę nieosiągalny wzór, model. To jest osoba Jezusa Chrystusa i Jego postępowanie. Kiedy myślę o tym, żeby stawać się jak Chrystus, aby stawać się podobnym do Niego, wiem, że to jest wyzwanie niesamowite. Macie takie wrażenie, że to jest duże, duże wyzwanie i daleka, długa droga? Podoba mi się, kiedyś Bernard Shaw powiedział, że ideały są jak gwiazdy. I nawet kiedy nie możemy ich dosięgnąć, to możemy kierować się w stronę ich blasku. Możemy za nimi podążać. To jest mądrość, można by powiedzieć, z tego świata, ale jakże niesamowita myśl. Możemy podążać za Chrystusem i stawać się każdego dnia poprzez Ducha Świętego, który pracuje w naszych sercach coraz bardziej podobni do Niego. A to jest wolą Ojca naszego w niebie. A więc stawać się podobnym do Boga, mieć coś charakterystycznego, a więc ten charakter Boży w nas, gdybyśmy do języka greckiego sięgnęli, to to słowo charakter, charakterystikos oznacza coś, co nas wyróżnia. Moje pytanie dzisiaj, kiedy pomyślisz teraz przez chwilę, zastanów się, siostro, bracie, pomyślcie przez chwilę, co mnie osobiście wyróżnia. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, jeżeli odejdziesz już do wieczności, to jak myślisz, co będzie zapisane na twojej tablicy, na cmentarzu? Czy standardowo niech spoczywa w pokoju? Nieraz piszemy grzecznościowo. Sam usługuję nieraz na pogrzebach i wiem, że mówię rzeczy, których tak naprawdę nie czuję w sercu. Zgodzicie się z tym? No bo wiecie, sytuacja jest taka, a nie inna, ale wiemy, że chciałoby się tak szczerze, wprawdzie powiedzieć coś innego. Jaki napis będzie u mnie? Jaki napis będzie u mnie? stawać się podobnym do Chrystusa, przyjmować Jego charakter, poddać się Jemu, aby stawać się do Niego podobnym. To jest niesamowite. Możemy to zrobić tylko w jeden sposób. Chciałbym, abyśmy otworzyli drugi list Piotra i pierwszy rozdział i chciałbym teraz nasze serca skierować właśnie do tego słowa, abyśmy się w nim zanurzyli i zrobię pewien eksperyment. Przeczytam Jeden fragment Bożego Słowa. Piąty wiersz przeczytam. Szósty i siódmy, a później zrobię to troszeczkę inaczej. Zobaczymy, jaka jest różnica. Czytamy od wiersza piątego. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie wiarę waszą cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność, braterstwem, braterstwo, miłością. Piękne słowo, ale wiecie, wyrwane z kontekstu i kompletnie niekompletne. Choć czasami słyszę taką Ewangelię w Kościele. Musimy stawać się tacy i tacy. Musimy się modlić, musimy czytać i musimy chodzić do Kościoła. Znacie to? Chociaż myślę, że u was... Nie głosi się w ten sposób Ewangelii, bo Ewangelia to dobra nowina, tak? W liście do Rzymian w X rozdziale, w XVII wierszu czytamy, że wiara rodzi się w momencie słuchania Ewangelii o Chrystusie. Wiara pochodzi ze słuchania, wiara rodzi się, kiedy słuchamy Ewangelię o Chrystusie, kiedy słuchamy o tym, że On przyszedł, aby nas zbawić to jest niesamowite. I teraz drugi raz przeczytam ten fragment, ale przeczytam go od początku. Ten, ten, wie, ten list pisany przez świętego Piotra jest niesamowity, i zobaczcie w kontekście charakteru i tego, co nas określa jako dzieci Boże, Piotr zaczyna w ten sposób: Szymon Piotr, sługa i apostoł. Dwie rzeczy wymienia. Człowiek, który coś potrafił o sobie powiedzieć. W kontekście Królestwa Bożego jakoś siebie określić. Właśnie tak myślę dzisiaj, jak ja bym siebie określił. Sługa i apostoł. Apostoł, czyli posłany ze świadomością tego, że Chrystus go wysłał i sługa. Także mocne stwierdzenie. Piotr miał tą świadomość, kim jest i myślę, że w naszym życiu, drodzy, dochodzę do tego, że najbardziej kluczową rzeczą jest to, aby zrozumieć i poznać, kim naprawdę jesteśmy w Bogu, a wszystko inne powinno wynikać właśnie z tego. Amen. Wszystko inne. To jest fundament niewzruszalny. Dlatego Piotr zanim powiedział dołóżcie wszelkich starań, to powiedział tak. Boska Jego moc. Wow. To jest niesamowite. Boska Jego moc obdarowała nas. Możesz powiedzieć do osoby, która siedzi obok Boska Jego moc obdarowała Ciebie. A teraz niesamowite słowo. Posłuchajcie. Wszystkim Wszystkim. Jeszcze raz powiem, obdarowała mnie i ciebie wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Wow. To jest fenomenalne, choć czasami tego nie widzę. Gdy rozglądam się, kiedy słuchamy o to, jakie są prośby modlitewne, że ktoś nie ma pracy, ktoś nie ma pieniędzy, ktoś nie ma środka, ktoś jest po wypadku, ktoś ma problemy ze zdrowiem, czasami tego nie widzimy, ale to jest niesamowita prawda wkładana przez Ducha Świętego w nasze serca, byśmy w to głęboko uwierzyli, że Bóg obdarował nas dokładnie w Chrystusie, Jezusie, naszym Panu, wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności i teraz jest klucz do tego. I teraz jest klucz, kluczowa rzecz w tym fragmencie. Ona mówi tak, przez poznanie tego, który nas powołał. Amen? Przez poznanie kogo? Jeszcze raz? Przez poznanie Jezu, tego, który nas powołał. Jeżeli Bóg Cię powołał, jeżeli Chrystus Cię powołał, wierzę, że tak jest, to dostęp do tego wszystkiego, co w Nim jest, jest właśnie przez poznanie. I myślę, że tutaj, w tym miejscu właśnie, w tym Słowie, Bóg dzisiaj bardzo głęboko, od wczoraj kładzie w moje serce włożył potrzebę, aby zatrzymać się właśnie na tym słowie. Dzisiaj wiele mówi się o mentoringu, wiele mówi się o coachingu, wiele mówi się o różnych metodach, zmian nawyków. Ja to wszystko znam, jestem terapeutą z wykształcenia, w ośrodku prowadzimy ludzi i wiem, że można się wielu rzeczy nauczyć, ale model, Boży model jest trochę inny. Chociaż możemy wykorzystać wszystko, całą tą wiedzę, ona jest jakże potrzebna, jej nie chcę zdyskredytować, wręcz jestem pasjonatem tego, aby się szkolić, ale myślę, że my jako dzieci Boże, kiedy położymy nacisk na osobistą relację z Nim, to ta przemiana naszego życia, kształtowania naszego charakteru odbywa się najbardziej dynamicznie, jak tylko może. Ja mam głębokie przekonanie w sercu. Słyszałem niedawno świadectwo o Krześle, które zmienia życie. Wierzycie w takie rzeczy? Jeżeli nie wierzycie, to zaraz wam powiem. Nie wiem, czy ktoś z was słuchał, to chyba w języku angielskim, gdzieś na, na, na, na stronie internetowej czytałem, e, słuchałem takie świadectwo o człowieku, który miał w domu krzesło, fotel bujany, o, fotel bujany, który zmienia życie. Ktoś ma w domu fotel bujany? Ja kiedyś może sobie kupię, jak już będę jeszcze starszy niż teraz, to sobie kupię. Będę sobie siedział, tylko zastanawiam się, czy, czy mi się kawa nie wyleje wtedy? <dobrze>, Dobrze, mam kubek zamykany z góry. Wiecie, ten człowiek codziennie rano przed wyjściem do pracy siadał w tym fotelu, otwierał słowo, robił sobie najpierw kawę, bo tak jest zapisane w piśmie, taka jest kolejność, tak? Oczywiście żartuję, może ktoś herbatę woli, ale robił sobie coś do picia, siadał w tym fotelu, otwierał słowo Boże i spędzał czas, z Wszechmogącym Bogiem. Czyli to trwało latami. Jego żona w tym czasie obserwowała jego życie i patrzyła i widziała, że co roku jest inny. Co roku jest bardziej podobny do Chrystusa i nie chodziło o fryzurę. Ale jego środek się zmieniał poprzez to osobiste spędzanie czasu z Bogiem. Słyszałem o innym człowieku, który w domu nie miał możliwości Takich, żeby spędzić czas z Bogiem, bo wiecie, miał kilkoro małych dzieci i jak chcesz sobie wygospodarować w mieszkaniu, które ma jeden lub dwa pokoje, czas, a masz płaczące dzieci, to jest trudno. To wychodził wcześniej do pracy i siadał w swoim samochodzie, włączał muzykę, wyciągał drzwi ze schowka Biblię, otwierał i czytał. I to miało niesamowity wpływ na jego życie. Ten proces... Ten proces zmiany, to jest fundament, poznanie Jezusa Chrystusa. Moim osobistym celem w tym roku jest, kiedy zrobiłem sobie tak, znaczy, styczeń, to dzisiaj ostatni stycznia, to, to możemy jeszcze o tym porozmawiać. Jakie macie plany na ten rok? Kto chcesz, to, ktoś chce zrzucić wagę? Bo ja też jestem w tej stronie, tak? Są tacy? To ja tu wszyscy zdrowi, wszyscy szczupli. Pastor wytycza kierunek, jeżeli chodzi o syrwetkę. Tak? Wiecie, podzieliłem sobie moje życie na kilka obszarów i między innymi jest tam zdrowie, jest tam rodzina, jest tam hobby, jest tam praca, jakieś osobiste osiągnięcia, ale jest też bardzo ważny obszar, który nazywam duchowością, relacją z Bogiem. I w, ty, w tym miejscu postawiłem sobie też pewne wyzwanie, że ten rok będzie przełomowy, jeżeli chodzi o moją relację z Bogiem. Możecie sobie pomyśleć, pastorze, co ty mówisz o przełomowej o relacji z Bogiem? Przecież jesteś pastorem, to ty musisz mieć relację z Bogiem. Amen? Amen. Pewnie jakąś mam, ale wiecie, nie mam, mam niedosyt. Chciałbym większą. Czy są tu takie osoby na sali, które chciałyby bliżej być Chrystusa, bliżej i bliżej z każdym rokiem, poznawać Go bardziej, bardziej i bardziej. Czytamy w Słowie Bożym, że Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną, tak czytamy, chwałę i cnotę. I to jest tutaj kluczowe. Bóg powołał nas nie ze względu na nasze talenty, nie ze względu na nasze obdarowanie i na naszą elokwencję. Mogę wam szczerze powiedzieć, moje powołanie na pewno odbyło się w ten sposób. Nie ze względu na moje talenty, elokwencje, przygotowanie teologiczne i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy z was znają moje świadectwo. Wiecie, że Bóg mnie podniósł, moje życie było zdewastowane. Nie podniósł mnie i dzisiaj mogę robić to, co robić dzięki Jego łasce, dzięki poddaniu pod Jego plany. To jest kluczowe, Bóg często wybiera to, co słabe, aby zawstydzić to, co mocne. I to jest nielubiana prawda w Kościele. Wiecie o tym, że to jest nielubiana prawda w kościele, szczególnie jeżeli coś już osiągnęliśmy. Ona sama gryzie mnie już w plecy, ta prawda. Ona jest niewygodna, ona mnie nieraz trochę kuje. Jak nic jeszcze nie osiągnęłem, to mi się fajnie tej prawdy słuchało. Mówię, no tak, Bóg mnie wybrał, żeby zawstydzić tych, co sukces już mają jakiś w życiu. Ale jak jesteś dalej w tej podróży, coś osiągasz powoli, to nagle zaczynasz myśleć, wow, jestem kimś wyjątkowym. I nie myślisz w kontekście, jestem wyjątkowym, bo jestem dzieckiem Bożym, tylko jestem taki dobry. Ja to mam naprawdę smykałkę. Ja to jestem talencik. Tak? Myślisz sobie, ja to jestem ktoś. Inni położyli tą służbę, ja to teraz rozkręcę, zobaczycie, tak? Ja to naprawdę coś potrafię. Wiecie co? To myślenie nie jest dobrym myśleniem. Bóg nas powołał ze względu na to, co zrobił Chrystus na Jego sprawiedliwość. Jesteśmy sprawiedliwi dzięki Niemu. Dzięki temu, co On uczynił. Tu czytamy przez Jego chwałę i przez Jego cnotę. Co to znaczy? Jezus nie powiedział nic złego nigdy w życiu. Nie zrobił błędu. Nie popełnił grzechu. I ze względu na to, co On uczynił, Bóg Ojciec powołał nas. On na krzyżu Kalwarii, kiedy Umierał, kiedy ostatnie tchnienie wydobywało się z niego, powiedział, tetelestej. Powiedział, to koniec, to wykonało się. Dlatego dzisiaj siedzi po prawicy ojca i mówi, ojcze, to, co miałem zrobić ze swojej strony, zrobiłem. Wykonało się. Teraz masz tych oto ludzi tutaj w Kamiennej Górze, w Bożej Górze ich posyłam. Jesteście niesamowici, kiedy oglądałem, kiedy słuchałem świadectwa tego, co Bóg robi tutaj, na tym terenie. Wierzę, że to jest początek i że ten rok też jest takim rokiem. Nie chcę używać jakichś szumnych słów, takich wzniosłych, jakiegoś wielkiego przełomu, ale wierzę, że to jest rok rozwoju. Bo w Bożym Królestwie nie ma czegoś takiego, jak rok cofnięcia się do tyłu. Nieraz w naszym życiu osobistym, żeby pójść do kroku, krok do przodu, musimy zrobić dwa kroki do tyłu. Żeby złapać inną perspektywę, ale to wszystko jest ku rozwojowi często. Nieraz sami tworzymy sobie problemy i chodzimy trochę, trochę w kółko. Kiedy przysłuchiwałem się, widziałem ten dach stary i, i, i widziałem za chwilę nowy dach. Wiecie, to, to są cuda, to w ciągu dwóch minut dach został zmieniony. To jest niesamowite. Wiecie, ja będę to opowiadał wszystkim. To był w tempie, dlatego tak długo ale tak sobie patrzę, potencjał lokalnego kościoła, tego kościoła, który tutaj tworzycie, tak gdzieś osobowego myślę, to jest niesamowite, w Kamiennej Górze to jesteście jednym procentem mieszkańców Kamiennej Góry. To zobaczcie, które stowarzyszenie, czy, czy coś tak, jakaś fundacja, która robi takie rzeczy. Kościół ma niesamowitą moc. Wpływacie na, na życie ludzi. To, co się dzieje, ci goście, którzy przyjeżdżają, to jest naprawdę godne pochwały. Ja jestem pod, pod wrażeniem tego, co robicie. Tego, co robicie teraz na ulicy, tego, co robicie tutaj z dziećmi, to wszystko wydaje plon. Ziarno jest siane cały czas. Przyjdzie moment zbiorów. Już jest moment zbiorów, ale przyjdzie moment jeszcze bardziej obfitych zbiorów. Przez poznanie, drodzy, chciałbym zachęcić nas dzisiaj do poznawania Chrystusa. Bo z tego wynika wszystko inne, co się dzieje właśnie z osobistej relacji, kiedy poznamy, jaki On jest. Kiedy będziemy mieli tą fundamentalną prawdę, ona musi być odświeżana cały czas. Jeżeli jej nie odświeżamy, to nam to spowszednieje. Dlatego czytamy w Słowie Bożym jedną modlitwę Panie, przywróć mi radość z wybawienia. Byłem niedawno na konferencji, usługujący tam, wiecie, prawie skakał, żeby ludzi zachęcić do tego i żeby zobaczyć w nich jakąś chociażby cząstkę entuzjazmu z tego powodu, że Bóg nas kocha i że nas zbawił. Wow! I nie chodzi o to, że jesteśmy Polakami i my mamy bracie taką naturę, że jak w Biblii jest napisane raduj się w Panu, to my się radujemy w środku. A jak jest napisane głośno wołaj, to ja wołam tam do swego ducha w środku. Wtedy sobie wołam tak... No bo przecież w sercu jest najważniejsze, co się dzieje. Charakter, Boży charakter to właśnie bez względu na to, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem, Bóg chce, kiedy jest napisane głośno do Pana wołam, kiedy radujemy się, to właśnie to robimy, bez względu na to, jak świat nas zaklasyfikował, czy Jung, czy jakiś inny, Psycholog czy psychiatra, jak nam, jaki nam tam karteczkę nakleił, ty jesteś taki, ty jesteś sangwinikiem, to ty się możesz cieszyć, a ty jesteś flegmatykiem, to ty siedź i myśl w czasie uwielbienia, tak? <śmiech> Nie, to, to jest zupełnie nie tak. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się Uczestnikami, abyśmy partycypowali w tej boskiej naturze, to jest niesamowite, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I tu mamy kropkę, i piąty wiersz zaczyna się tak. I z tego właśnie powodu, i właśnie dlatego, dlaczego? Dlatego wszystkiego, co Jezus zrobił, dlatego wszystkiego, co On zrobił na krzyżu dla Jego zmartwychwstałego dzieła, dlatego dołóżcie wszelkich starań. Jeżeli ten początek wytniemy z tego i przeczytamy tylko o dokładaniu wszelkich starań, jesteśmy już w martwej religii uczynków. Robimy coś, ale nie wiemy dlaczego. Wiecie, robimy coś, a nie wiedząc dlaczego, to, to na krótką metę jest dobre. Bo naprawdę trzeba mieć mocne dlaczego, żeby coś robić długo. Kiedy pomyślę o tym, że to moja praca nade mną samym ma być reakcją na to i wdzięcznością z tego powodu, co Chrystus zrobił dla mnie, to jak może być większe dlaczego? Nie ma większego dlaczego. To dzieło krzyża, to dzieło Golgoty, to to, że On nas ukochał, Jego miłość rozlana jest w naszych sercach poprzez Ducha Świętego. To niesamowite dzieło i to, wszystko, co robimy, jest naszą reakcją. Przejdźmy teraz do Księgi Jozułego. I mógłbym to zwiastowanie zacząć od tego momentu, o zmianie charakteru, o kształtowaniu charakteru chrześcijańskiego, ale postanowiłem właśnie, że ten, ta pierwsza część jest zdecydowanie ważniejsza, bo ona mówi o tym, co Chrystus zrobił dla nas. A wszystko inne jest reakcją na to. Czytamy w Księdze Jozułego, od początku, kiedy mamy od wiersza pierwszego, czytamy tak. Po śmierci Mojżesza sługi Pana rzekł Pan do Jozuego syna Nuna sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł teraz wstań więc i przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem. Mojżeszowi. Chciałbym tu odkryć z tego tekstu kilka rzeczy potrzebnych w kształtowaniu naszego chrześcijańskiego charakteru, nie zapominając cały czas o tych rzeczach pierwszych, o tej najważniejszej rzeczy, czyli o tym, co Chrystus dla nas zrobił. Kiedy zaczyna się ta księga, ona zaczyna się nekrologiem, ona zaczyna się w dosyć trudny sposób, umiera lider, umiera ktoś niesamowicie potężny, ktoś za kim ludzie szli bardzo długo. Można by powiedzieć, że to jest początek jakiegoś kryzysu. A okazuje się, że jest trochę inaczej, a nawet całkiem inaczej. Pamiętacie rozdział wcześniej, w piątej Księdze Mojżeszowej, księga wcześniej w ostatnim rozdziale. Bóg bierze na spacer Mojżesza. Z tego spaceru wraca tylko Bóg i też pochował go. Czasami pewne rzeczy w naszym życiu muszą zostać pogrzebane, żebyśmy zrobili krok do przodu. I to jest tak, że my ich za bardzo sami nie chcemy oddać i to jest Boża sprawa wtedy. Wiecie, oni 40 lat chodzili po pustyni. Wyszli z Egiptu, często to słyszymy, tą prawdę, ale Egipt nie chciał wyjść z nich. Wyszli z niewoli. Amen? No wyszli, no ale cały czas, wiecie, niewolnik może wyjść z więzienia, może wyjść z niewoli, ale... Proces jego kształtowania to jest długi czasami proces. Mam do czynienia z ludźmi, którzy przez wiele lat siedzieli w więzieniu, mamy takie osoby w ośrodku i one myślą, będąc na zewnątrz, cały czas myślą w taki sposób jak wcześniej. Musieli trochę pochodzić w koło, żeby to zaczęło z nich wychodzić, żeby ta niewola zaczęła z nich wychodzić. I pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, przy kształtowaniu chrześcijańskiego charakteru to to, że musimy być gotowi na zmianę. A zmiana jest trudna. Kiedy przestajemy się zmieniać, przestajemy wzrastać. Jest pewne niebezpieczeństwo, kiedy jesteśmy długo w kościele, że dochodzimy do wniosku, że nie potrzebujemy zmiany. Może coś takiego być? Wiecie, no ze mną jest ok, bo przecież Bóg mnie wyciągnął, papierosów nie palę, nie upijam się tam raz na jakiś czas, coś tam ale to nie jest problem, tak? Ja inne rzeczy, żony nie bije już tak często jak kiedyś i tak dalej, i tak dalej. Na dzieci krzyczę dwa razy w tygodniu, no ale przecież porządek w domu musi być. W pracy za często też się nie kłócę. I usprawiedliwiamy siebie. Zaczynamy satysfakcjonować się częściowym zwycięstwem. Zapominając, że Bóg ma przygotowane cały czas więcej. Także ta gotowość na zmianę jest kluczową, kluczową rzeczą. Drugą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, co Jozue usłyszał najpierw, usłyszał, Bóg powiedział do niego, Mojżesz, twój sługa umarł, a później powiedział, wstań. Wstań, to jest bądź gotowy. To słowo hebrajskie oznacza stanąć na baczność dokładnie. To jest postawa. Bycie cały czas gotowym. Widzimy to w życiu Zacheusza, kiedy chciał zobaczyć Jezusa i wdrapał się na drzewo. Był gotowy, aby zmienić miejsce, zmienić swoją postawę. Także ta postawa jest też bardzo ważna. Gotowość. Gotowość na zmianę, nasza postawa i trzecią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, czytamy dalej, Bóg mówi do Jozułego przepraw się przez Jordan. Czy ktoś z was był w Izraelu? W jakiej porze byliście tam? Czy to był czas deszczu, czy raczej czas suchy? Deszczu. Jak szeroki jest Jordan wtedy? Tak jak to? Pomieszczenie? Mniej więcej. Wiecie, to Fajnie brzmi. Bym dzisiaj wam powiedział tu w Kamiennej przepraw się przez bubr. to nie ma co się przeprawiać, to nieraz po kamieniach można przejść, tak? Gdzie kiedy Bóg mówił wyprowadzę was przez morze, no to, to jest jakaś sprawa wielka, ale tutaj przepraw się przez Jordan? Hm. Ta rzeka to było to, co oddzielało ich od ziemi obiecanej. To była ta jedyna już rzecz, która oddzielała ich od ziemi obiecanej. Jeżeli chcesz się zmieniać, jeżeli chcesz, aby Bóg kształtował w tobie Boży charakter, musisz być na, gotowy na skonfrontowanie swojego życia z tym, co cię oddziela od wejścia do miejsca owocności w Chrystusie. Bo kanan, niektórzy mówią, że kanan to niebo, ale generalnie w typologii biblijnej, kiedy dobrze się przyjrzymy, to jest ziemia obiecana, kanan to jest miejsce naszej obfitości w Chrystusie, ale tutaj, tutaj na ziemi, to nie jest tak, że tam będzie kraina mlekiem i miodem płynące. Tam to w ogóle już będzie nie wiadomo co. Tam to już będzie wow, jedno wielkie takie. Ale tutaj właśnie, jeżeli chcę, aby Bóg kształtował we mnie charakter, to muszę być gotowy na skonfrontowanie mojego życia z tym, co mnie od, od niego oddziela od miejsca owocności. Przepraw się, muszę być gotowy. Jeśli mam wejść... W, w Boże miejsce, tej owocno, Boże, miejsce Bożej owocności. Nie mogę bać się przeciwności, muszę być gotowy, aby skonfrontować mój lęk, moją złość, rozczarowanie, mój grzech, moje nawyki. To wszystko muszę skonfrontować. A teraz wróćmy na chwilę do, do początku tego, co zacząłem mówić. Cały czas pamiętajmy o tym, że to wszystko, co my musimy, co powinniśmy, dołożenie tych wszelkich starań powinno wynikać z tego, że to wszystko powinno być reakcją na Bożą miłość. Fundamentem cały czas jest Boża miłość. Żebyśmy nie zapędzili się, nie, nie weszli w taki kozi róg teraz tego, co ja muszę, jak bardzo się muszę spiąć. Wiecie, kiedy wracamy i przypominamy sobie co chwilę tą Bożą prawdę, że Jezus mnie zbawił i z wdzięczności chcę być podobny do Niego, chcę za Nim iść, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Amen? I kolejna rzecz, ostatnia już w tym, w tym zwiastowaniu, to chciałbym powiedzieć o naszym skupieniu się na Słowie Bożym. To jest kluczowa sprawa. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty wiersz mówi o tym, że całe pismo jest tchnione Bogiem, całe pismo jest natchnione Bogiem i jest pożyteczne. Jest aktywne też. Ono ma moc niesamowitą i jest pożyteczne do nauki, do korekty, do poprawy, aby... Sługa Boże, czytamy w oryginale, był do wszelkiego dobrego, był doskonały. Wow, czy ja mogę być doskonały w ogóle? Jak myślisz o sobie? Czy myślisz o swojej doskonałości? Czy myślisz o tej doskonałości, o której mówi Słowo Boże? W do Rzymian w piątym rozdziale usprawiedliwieni tedy z wiary. O tej sprawiedliwości, o tej doskonałości, bo o tym tu bezsprzecznie mówi Biblia. Nie mówi o naszej doskonałości, o jakimś miejscu, wiecie, w którym teraz już mogę powiedzieć, że już mogę sobie siąść wygodnie, bo już jestem doskonały. Aby sługa Boży był doskonały do wszelkiego dobrego, dzieła gotowy. To Słowo Boże. Do Jozuego Bóg powiedział tak. To jest siódmy wiersz. Ty bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, rozkazał. I teraz, nie odstępuj od Niego. Mógłbym powiedzieć tak, nie patrz na boki. Cokolwiek to znaczy. Nie rozglądaj się ani w prawo, ani w lewo. Tu jest mowa o pewnym skupieniu na Bożej prawdzie. O tym, żeby się nie, nie dekoncentrować okolicznościami, aby być skupionym na Słowie Bożym. To jest ten przykład, bardzo podoba mi się ten przykład ze światłem. Gdybyśmy wzięli ten strumień światła, który tutaj, pada z tej żarówki. Wiecie co, gdybyśmy go zaczęli coraz bardziej skupiać. Co powstanie? Laser. To światło oświetla wykładzinę, a laser przetnie nawet to, co jest tam pod spodem. Ta zasada skupienia jest bardzo ważna. Często odchodzimy na bok od Słowa Bożego, patrzymy na bok, patrzymy na okoliczności. Bóg mówi, skup się do Jozłego. nie rozglądaj się w prawo ani w lewo. To jest bardzo istotna rzecz przy kształtowaniu naszego charakteru, aby poddać się Bożemu Słowu. Jest wiele rzeczy, które są potrzebne przy kształtowaniu charakteru. Myślę, że zgodzicie się z tym, że ludzie kształtują nasz charakter. Zgodzicie się z tym? Tak. Każdy brat pewnie tutaj w kościele też ma jakąś siostrę pilnik albo jak każda siostra ma jakiegoś brata papier ścierny, tak? <śmiech> to tam nad nią pracuje, macie takie osoby w kościele? Ja mam na pewno. Wiecie co? I Bogu dziękuję za nie. Ktoś kiedyś powiedział, słyszeliśmy, odwołując się właśnie do tego słowa, że Bóg w kościele dał nam wszystko, co jest potrzebne i wszystkich, którzy są potrzebni do życia i do pobożności. Oni nie pozwolą ci umrzeć, ale też będą cię korygować. Od czasu do czasu ktoś ci coś powie. Bądź otwarty. Jeżeli masz świadomość tego, co Jezus wykonał dla mojego Twojego życia, to będziesz się poddawał też. Będziesz gotowy. Twoje serce będzie wolne. Nie będziesz podatny na zranienia. Ten brat powiedział mi, że źle wytarłam podłogę. I już jest dramat. Zastanawiam się, czy nie zmienię kościoła. A co miał Ci powiedzieć, jak źle wytarłaś? <śmiech> tak? Mamy, kiedyś opowiem Wam taką śmieszną historię, może śmieszna, ale to taki śmiech przez łzy. Pamiętam jednego człowieka kiedyś w ośrodku, który przyjechał na terapię i powiedział tak, jestem dzisiaj chory, nie pójdę do pracy. No i myśmy powiedzieli, dobrze, zostań w pokoju. Posiedział z godzinę, pierwszą godzinę jest fajnie, jak człowiek jest chory, ale później nagle nie masz nikogo dookoła, nie ma co robić tam w pokojach, w ośrodku. Nie ma internetu, nie ma telewizji, Biblię miał, do końca mu się chyba nie chciało czytać i się znudził potężnie i mówi, to ja aż pójdę do pracy. No dobra, no to idź. I zaczął sprzątać łazienkę. I tak ją posprzątał, że wyglądała gorzej niż wcześniej. Wiecie, no i zasada jest taka, że jak idziesz do pracy, no to już rób coś porządnie. No i ta osoba, która te porządki tam sprawdza w ośrodku, podeszła i powiedziała mu, ale stary, to jest źle posprzątane. Wiecie co, ten facet miał trzydzieści kilka lat, miał żonę, dwójkę dzieci i jego reakcja na tą informację o tym, że źle posprzątał, wiecie jaka była, zamknął się, w kabinie, w toalecie i zaczął płakać. Myślę, że potężna niedojrzałość, ale zastanówmy się nieraz, na ile my jesteśmy dojrzeli, na, na ile my jesteśmy gotowi przyjąć nieraz informację jakąś zwrotną. Jakąś po prostu taką nie, słowo, takie napomnienia moglibyśmy powiedzieć, tak bardziej terapeutycznie jakieś słowo krytyki konstruktywnej, albo po prostu informację. Jeżeli coś robisz, to rób dobrze. My z żoną, dla nas to jest niesamowite, kiedy przychodzimy do kościoła, to pierwszą rzeczą, do której idziemy, to jest toaleta. Wy też tak macie? I sprawdzamy. Czy dzisiaj, jak ktoś przyjdzie do kościoła, to jeszcze wróci do tego kościoła. Ktoś z gości, jak ktoś przyjdzie pierwszy raz. Słyszałem niedawno historię o człowieku, nad którym żona pracowała naście lat i w końcu udało jej się przyciągnąć męża do kościoła. Po porannej kawie z mlekiem musiał udać się do toalety. I udał się do, do toalety i nie było papieru. I więcej już nie wrócił do tego kościoła. Może to banalnie brzmi, bo ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak, no przecież Bóg to my dla Boga tu przechodzimy, a nie dla papieru toaletowego i tak dalej, i tak dalej. Pomyślcie, Słowo Boże, kluczowe w kształtowaniu naszego charakteru. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie przez poznanie Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest najistotniejszy element tego zwiastowania, poznanie Chrystusa, Jego bliskość, jego bliskość, poznawanie Go codziennie w intymnej relacji z Nim, przebywaniu z Nim. Wow, w ekscytowaniu się tym, że mogę właśnie w tym fotelu posiedzieć, poczytać Słowo i powiedzieć do mojego Zbawcy coś. To jest, myślę, Kluczowa kwestia naszego chrześcijańskiego życia, bo to nie chodzenie do kościoła, to nie religia w takim negatywnym znaczeniu tego słowa, ale właśnie relacja. To jest to, co wyróżnia chrześcijaństwo: to, że my możemy osobiście poznawać Chrystusa. Wczoraj jeden pastor powiedział: tak często szukamy Jego rąka, nie szukamy Jego twarzy. Panie, potrzebujemy. Panie to, Panie tamto. A Bóg mówi dzisiaj do Ciebie, szukaj mojej twarzy, ciesz się tym, że możesz przebywać ze mną. Po prostu siądź na luzie, bez spinania przed Bogiem. Siądź, połóż się, klęknij, stań w domu, kiedy jesteś sam. Biblia mówi, wejdź do miejsca, gdzie możesz spotkać się ze swoim Bogiem. Zamknij drzwi, oddziel się przestań myśleć o tych innych rzeczach, ale skoncentruj się na nim. Uczmy się modlić, uczmy się przebywać z Bogiem. To wierzę, że będzie nas najbardziej rozwijać. To będzie najbardziej życiodajna relacja w naszym życiu. To będzie najlepsza szkoła. Właśnie to przebywanie z Wszechmogącym Bogiem. Amen? Amen. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Czy chciałbyś coś? Mam takie dwa obrazy w sercu, i chciałabym podzielić tak proroczo. Wierzę, że Duch Święty daje mi takie przekonanie, że jest osoba, bądź są osoby na sali, gdzie stoisz przed ważną decyzją w swoim życiu. Widziałam taki obraz osoby, która stała nad przepaścią i dosłownie jest to jeden krok, który byś wykonał, wykonała, który spowoduje, że znajdziesz się w innym miejscu niż jesteś dzisiaj. Jest to słowo takie ostrzeżenia i czuję w duchu, żeby to powiedzieć do Kościoła, że Bóg dzisiaj mówi, dziecko moje, córko moja, syn mój, tam jest przepaść. Uważaj, moja miłość dosięga ciebie dzisiaj. Nie bój się, ja jestem z tobą. Nie rób tego kroku, bo ja przyszedłem po to, abyś miał, abyś miała życie w obfitości. To nie jest miejsce przepaść, za którą kryje się śmierć duchowa często, to nie jest miejsce dla Ciebie. Czuję wyraźnie w duchu, żeby to, ten obraz się przedstawić Kościołowi. Drugi obraz przed modlitwą. Mam taki, widzę osobę, która tak jakby na sznurku z jednej strony w drugą kołysze się. I mam takie rozpoznanie, że jest to Twoje życie, które jest bardzo mocno powiem powiem tak bardzo kolokwialnie, rozbujane. Jest to życie w chaosie, życie w takim pędzie, w takim zdobywaniu, w takim biegu. Jesteś przemęczony, przemęczona, bez, bez takiego, takiej możliwości, takiego odpoczynku. I Bóg mówi dzisiaj, dziecko moje, ja pragnę, abyś odpoczął, odpoczęła we mnie. Jezus dzisiaj mówi do Ciebie i do mnie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, utrudzeni, a ja dam Wam ukojenie. I dzisiaj Jezus chce zatrzymać tą huśtawkę Twojego życia. On mówi, dziecko moje, przyjdź do mnie i usiądź tak jak Maria u stóp Jezusa i posłuchaj, bo On dzisiaj chce coś wyjątkowego do Ciebie powiedzieć i wierzę, że już wiele rzeczy mówił z serca pełnego miłości do Ciebie. Przez te obrazy wierzę, że dzisiaj Duch Święty mówi do ciebie i do mnie, o czym była mowa, wejdź w głębszą relację ze swoim Zbawicielem, umiłowanym Odkupicielem. Boże obecność jest na tym miejscu. Duch Święty dotyka serc tutaj każdy z osób, wy to odczuwacie, doświadczacie. Bóg pragnie, abyśmy doświadczali właśnie obecności Ducha Świętego głębiej i głębiej i głębiej. I wierzę, że On też przestrzega, ale też zachęca, napomina, ale i też daje nam rozwiązanie i wyjście z sytuacji, w której jesteś. A więc jeżeli jesteś blisko decyzji, która i wierzę, że to dotyczy ciebie, która może spowodować dramat twojego życia, bądź bardzo silne zawierowanie, to dzisiaj Jezus mówi, zatrzymaj się dziecko moje i podnieś oczy swoje ku górze, tam skąd nadchodzi ci pomoc, Patrzmy na sprawcę i dokończyciela wiary naszej. Dzisiaj znieśmy swój wzrok na Jezusa, bo obecność Ducha Świętego jest w Tobie i we mnie. I Bóg zatrzyma Cię. Bóg pozwoli Ci przejść tę przepaść z Nim. Nie idź sam, nie idź sama. Haleluja.